Małżeństwo. Starożytni Grecy uważali, że mężczyzna jest zdolny do założenia rodziny, gdy ukończy 30 lat. Tylko Spartanie żenili się wcześniej. Zazwyczaj ojcowie młodych ludzi ustalali między sobą sprawy finansowe wiążące się z założeniem nowej rodziny. Ile pieniędzy, ziemi lub innych dóbr dadzą swoim dzieciom. Narzeczona musiała mieć ukończone 13 lat. Zdarzało się, że nigdy przed ceremonią nie widziała tego, który miał zostać jej mężem. Perspektywa opuszczenia domu rodzinnego często napawała ją lękiem. Zwyczaj nakazywał zawieranie małżeństwa w miesiącu Gamelion na początku roku. Wtedy właśnie zawarli ślub rodzice wszystkich bogów greckich. Narzeczona oczekiwała na przybycie pana młodego przybrana w najpiękniejszy strój. — Pan młody... Przybywał po przeznaczoną sobie dziewczynę wieczorem w towarzystwie najlepszych przyjaciół. Wozem zabierał narzeczoną do swego domu. Goście z zapalonymi pochodniami towarzyszyli im w drodze, śpiewając przy tym weselne pieśni. Na progu oczekiwała ich matka młodego. Wszyscy modlili się, aby bogowie dali im długie i szczęśliwe życie oraz obdarzyli ich zdrowym potomstwem. Z wielu dziedzin twórczości i wspaniałych odkryć starożytnych Greków korzystamy do dziś, ale ich upowszechnienie wówczas we własnym państwie nie było łatwe. Fakty Nauka Grecy rozwinęli wiele dziedzin nauki. Hipokrates, do dziś zwany ojcem medycyny, napisał traktat o leczeniu chorób. Współcześni lekarze składają przysięgę, zwaną przysięgą Hipokratesa, że będą przestrzegać określonych zasad moralnych. Grecy badali również gwiazdy. Obliczyli, jak długo trwa rok i doba. Archimedes odkrył, że przedmioty więcej ważą w powietrzu niż w wodzie. Jest to jedno z podstawowych praw fizycznych. Wiele terminów używanych dziś ma swoje źródło w języku greckim, na przykład elektryczność czy atom. Retoryka Jest to sztuka publicznego przemawiania, szczególnie rozwinięta w starożytnej Grecji. Krasomówstwo uprawiano w dyskusjach politycznych, w sądach, na zgromadzeniach ludowych. Młodzi Grecy uczyli się sztuki argumentowania i prowadzenia sporów. Najsłynniejsi retorycy greccy to Liziasz, Perykles i Demostenes. Teatr była to sztuka bardzo popularna w starożytnej Grecji. Najsławniejszym dramatopisarzem Aten był Sofokles, autor Antygony i Króla Edypa. Innym znanym dramaturgiem był Eurypides, autor Medei. Greccy aktorzy występowali w maskach, które odzwierciedlały charakter przedstawianej postaci. Obsadę stanowili mężczyźni, nawet w rolach kobiecych. Pismo Około tysięcznego roku przed naszą erą Grecy zaczęli handlować z Fenicjanami. Od nich nauczyli się wielu rzeczy, m.in. sztuki pisania. Przejęli fenicki alfabet, nieco go modyfikując. Tam, gdzie dźwięki języka greckiego pokrywały się z głoskami fenickimi, Grecy na ich oznaczenie zachowali te same litery. Innym literom odpowiadał odmienny dźwięk. Około 500 roku przed naszą erą Grecy zaczęli używać alfabetu złożonego z 24 liter. Pisali od lewej strony do prawej i od góry do dołu, tak jak my współcześnie. Do dziś Grecy używają tego alfabetu. Filozofia była to bardzo ważna dziedzina w starożytnej Grecji. Jest to nauka o ideach i wierzeniach. Jednym z najsłynniejszych filozofów greckich był Sokrates. Założył w Atenach szkołę i stał się sławnym nauczycielem. Do jego uczniów należał Platon, urodzony w 427 roku przed naszą erą. Jest on autorem spisanych dyskusji z Sokratesem. Sokrates uczył, że rodzaj ludzki tylko wtedy może się rozwijać, gdy ludzie będą przestrzegać praw i działać dla wspólnego dobra. Ateńczycy uznali, że nakłania on ludzi do kwestionowania praw wiary. Uznano jego naukę za niebezpieczną dla porządku i bezpieczeństwa państwa. Sokrates został zmuszony do popełnienia samobójstwa poprzez wypicie trucizny cykuty. Mike Corbyshley, starożytny Rzym Kim byli Rzymianie? Rzymianie zamieszkiwali środkową Italię, podbili wiele krajów położonych w basenie Morza Śródziemnego i wcielili do imperium obszar zamieszkany przez ponad 60 milionów ludzi. Na początku dziejów Rzymu Italia była zamieszkana przez wiele plemion. Z czasem najpotężniejszym stało się jedno z nich Latynowie, mający swoje siedziby na siedmiu wzgórzach nad brzegami rzeki Tybr. Obszar ten stał się kolebką miasta Rzym. Rzymianie opowiadali swoim dzieciom, że Rzym został założony przez Romulusa w 753 roku przed naszą erą. Państwem rzymskim najpierw rządzili królowie, później przekształciło się w republikę. Obywatele wybierali tych, którzy mieli rządzić i dowodzić wojskiem. Republika przetrwała kilkaset lat. Następnie, w pierwszym wieku przed naszą erą, na czele państwa stanął władca nazywany cesarzem, imperatorem. Rodzina Dla Rzymian niezwykle ważna była rodzina. Określano ją słowem familia. Należeli do niej wszyscy domownicy, łącznie z niewolnikami, stanowiącymi służbę domową. Ojciec sprawował w rodzinie władzę absolutną. Kobiety nie miały prawa głosu w żadnych istotnych sprawach, a ich rola w rodzinie była bardzo ważna. Dbały o sprawy codzienne i przygotowywały posiłki. Rzymianie byli całkowicie uzależnieni od pracy niewolników, ludzi pozbawionych wolności osobistej. Niewolnicy pracujący w domu swego pana byli na ogół dobrze traktowani. Los niewolników w kopalniach lub przy pracy na roli był jednak bardzo ciężki. Zamożne rodziny zajmowały obszerne domy miejskie i stale korzystały z pracy niewolniczej służby. Domy składały się z wewnętrznego podwórza, zapewniającego latem chłód, z kilku dużych pokoi i odpowiedniej liczby sypialni. Domy stały w ogrodach, w których znajdował się ołtarz ku czci bogów czuwających nad pomyślnością rodziny. Dzieci miały zabawki, lalki, miniaturowe modele wozów, zwierząt i ludzi. Biedniejsze rodziny zajmowały mieszkania w zwykłych domach, połączonych często z warsztatami lub sklepami. Życie w mieście Rzymskie miasta tętniły życiem, były gęsto zabudowane domami mieszkalnymi, przy których zwykle mieściły się sklepy i warsztaty rzemieślnicze. Dużo było także gmachów użyteczności publicznej. W nowych miastach i nowych dzielnicach starych miast ulice wytyczano prosto, krzyżowały się one również pod kątem prostym, tworząc bloki domów nazywane przez Rzymian insule, co oznacza wyspy. Ulice były przeważnie brukowane. W wodę miasto zaopatrywał system wodociągów. Domy jednak najczęściej nie miały własnych ujęć wody. Każdy mieszkaniec mógł czerpać wodę z fontan i basenów znajdujących się na ulicach. W centrum miasta było forum, duży plac, gdzie spotykali się ludzie, aby prowadzić interesy, handlować, tu także odbywały się zebrania obywateli. Wokół forum umiejscowione były świątynie i gmachy publiczne. Dookoła dużych, bogatych miast budowano zawsze mury obronne. Cmentarze znajdowały się poza murami i granicami miasta. Rzymska religia i prawo zabraniało grzebania zmarłych w obrębie miasta. Rozrywki każdy mieszkaniec Imperium Rzymskiego mógł uczestniczyć w różnego rodzaju rozrywkach. Jedną z ulubionych było korzystanie z łaźni miejskich, w których mężczyźni, kobiety i dzieci spędzali całe godziny. Przechodziło się przez kilka pomieszczeń, niektóre z nich ogrzewano parą, inne były chłodne, z wannami do zimnych kąpieli. W łaźniach znajdowały się także baseny do pływania i boisko do ćwiczeń sportowych. Tam też grano w kości, spędzano czas na rozmowach. I plotkach. Ulubioną zabawą dzieci i dorosłych była gra w piłkę, podobna do znanych nam dwóch ogni. Bardzo popularne były rzymskie teatry, budowane zwykle dla dużej widowni. W repertuarze znajdowały się komedie i sztuki poważne, przedstawiane ze śpiewem i tańcami oraz rodzaj baletu nazywany pantomimus. Rzymianie szczególnie lubili przedstawienia w amfiteatrze. Podziwiali tam specjalnie trenowanych wojowników, nazywanych gladiatorami, którzy walczyli aż do śmierci jednego z nich. Odbywały się też również walki gladiatorów z dzikimi zwierzętami. Amfiteatry budowano dla bardzo licznej widowni. Największym z nich było koloseum z 50 tysiącami miejsc dla widzów. Mniejsze prowincjonalne amfiteatry liczyły około 20 tysięcy miejsc. Zakupy Zakupy w miastach rzymskich można było robić w różnego rodzaju sklepach. Sprzedawane towary były często wytwarzane w warsztacie mieszczącym się w tym samym domu, co sklep. Na przykład piekarze przygotowywali ciasto, piekli chleb na miejscu i sprzedawali go w sklepie sąsiadującym z piekarnią. Rzymskie kobiety poświęcały zakupom wiele czasu. Towarzyszyły im dziewczynki, które uczyły się w ten sposób, co jest potrzebne do prowadzenia gospodarstwa domowego. Przed sklepami wywieszano reklamy dotyczące najbardziej atrakcyjnych towarów. Najczęściej kupowano świeże produkty spożywcze, a także korzenie, zioła i inne przyprawy do mięsa, ryb i warzyw. Bardzo popularną przyprawą był likwamen, Mocny sos, sporządzany z rybich skrzeli, wnętrzności i krwi, które solono i pozostawiano na pewien czas na słońcu. Zasadniczy posiłek w ciągu dnia nazywał się cena i był spożywany około godziny czwartej po południu. Życie na wsi Rzymskie gospodarstwa rolne wytwarzały żywność dla wielu ludzi mieszkających w miastach i miasteczkach. Można było spotykać niewielkie gospodarstwa, jak i ogromne farmy. Bogaci Rzymianie, właściciele wielkich gospodarstw przynoszących znaczny dochód, budowali zwykle wielkie domy i zabudowania. Gospodarstwem ich zajmował się zarządca, a pracowali w nim niewolnicy. Gospodarstwa wyspecjalizowane uprawiały tylko jeden rodzaj roślin, na przykład winogrona. Zboże na potrzeby ludności rzymskiej uprawiano także w Egipcie. Gospodarstwa Italii przeważnie nastawione były na uprawę zboża, oliwek, winogron i innych owoców jednocześnie. W niektórych hodowano zwierzęta – bydło, owce, świnie i kozy – z przeznaczeniem na mięso i skóry. Rzemianie nie używali maszyn rolniczych. Większość prac niewolnicy wykonywali ręcznie przy pomocy prostych narzędzi. Podstawowym narzędziem była motyka służąca do kopania, spulchniania ziemi i pielenia. Czasem tylko korzystano z siły zwierząt, m.in. wołów używano do ciągnięcia pługa. Porty i handel W tak wielkim kraju do przewożenia towarów potrzebna była rozwinięta sieć dróg i szlaków morskich. Najszybciej można było przewieźć ładunek drogą morską, Rzymskie statki towarowe mogły przebyć 160 kilometrów w ciągu jednego dnia. Nieco wolniej podróżowało się drogami lądowymi. Na drogach spotykało się pojazdy przewożące ładunki i ludzi, a na pustyniach towarowe karawany wielbłądów. Rzymianie handlowali nie tylko produktami własnymi, ale także towarami przywożonymi z odległych krajów. Z Brytanii, obecnie Anglia, Sprowadzano wełne, skóry zwierzęce i psy myśliwskie. Z południowej Hiszpanii przywożono oliwę, sos rybny i rozmaite metale. Z wybrzeża północnej Afryki pochodził marmur, zboże, oliwa i purpura, barwnik do tkanin ubraniowych. Dzikie zwierzęta do walk w amfiteatrze, drogie kamienie, kość słoniową, chińskie jedwabie, korzenie i perfumy pochodziły z dalekiego wschodu. Z wybrzeży Bałtyku sprowadzano bursztyn. Statki towarowe miały od 15 do 37 metrów długości i zabierały duże ładunki. Typowy ładunek z Hiszpanii zabierało około 6 tysięcy wielkich dzbanów z oliwą, winem lub sosem rybnym. Szkoła. We wczesnym okresie państwa rzymskiego dzieci uczono wyłącznie w domu. Chłopców uczono czytać i pisać. Dbano o ich rozwój fizyczny poprzez organizowanie ćwiczeń sportowych. Działo tak się w zamożniejszych rodzinach, które chciały zapewnić synowi karierę w życiu publicznym. Przygotowywano ich do walki zbrojnej, rzucania oszczepem, jazdy konnej, pływania i walki wręcz. W późniejszym czasie bogaci zatrudniali wykształconych niewolników, którzy uczyli dzieci w domu. Niektóre zaczynały też chodzić do szkoły. Naukę szkolną rozpoczynano w wieku siedmiu lat. Nauczyciel nazywany magister Ludzi prowadził lekcje we własnym domu. Lekcje zaczynały się rano i kończyły się po południu. Rzymianie pisali piórem i atramentem na zwojach papierusu wykonanych ze spreparowanych liści pewnego gatunku roślin. Dzieci do nauki często używały drewnianych tabliczek pokrytych woskiem, na których pisały używając rylca zwanego stylus. W pierwszej swej szkole dzieci spędzały pięć lat. Potem przechodziły pod opiekę innego nauczyciela, zwanego grammaticus. Ten uczył je literatury rzymskiej i greckiej, a także w pewnym zakresie historii, astronomii i geometrii. Uczono dzieci ładnego i klarownego mówienia. Uczniowie ćwiczyli się także w recytacjach z pamięci bajek Ezopa przed całą klasą. W niektórych szkołach prowadzono również lekcje gimnastyki. Studia wyższe Niektórzy młodzi ludzie, przeważnie chłopcy w wieku 16 lat, rozpoczynali studia wyższe. Uniwersytety rzymskie były miejscem, gdzie młodzież miała kontakt z wieloma uczonymi ludźmi zajmującymi się różnymi dziedzinami wiedzy. Możliwość studiowania istniała tylko w większych miastach cesarstwa i rodzice musieli zdecydować, jakie wybrać miejsce nauki dla swego syna. Znakomitą opinią cieszyły się greckie ośrodki naukowe. Rzymianie rozmiłowani w greckiej kulturze często udawali się na naukę do Aten czy Aleksandrii. Było to kosztowne. Cycero Wybitny rzymski polityk i prawnik opisał, jak wyglądały jego studia pod kierunkiem najznakomitszych ówczesnych prawników i filozofów, zarówno rzymskich, jak i greckich. Każdy młody człowiek, który przygotowywał się do kariery politycznej lub urzędniczej, albo też zamierzał zostać prawnikiem, musiał uczyć się sztuki retoryki, publicznego przemawiania. Nauczyciele uczyli młodzież, jak mówić jasno i wyraźnie, jak formułować myśli. Przedstawiać trudne zagadnienia i jak dyskutować. Nauczyciele retoryki prowadzili zajęcia na świeżym powietrzu. Często odbywały się one na podwórzach gimnazjów, przeznaczonych także do zajęć gimnastycznych, albo nawet na forum. Służba wojskowa. Tylko liczne i silne wojsko mogło strzec granic tak ogromnego imperium. Młody człowiek wcielany do armii stawał się żołnierzem legionu liczącego około 5,5 tysiąca ludzi i wchodzi w skład stuosobowego oddziału Centurni. Żołnierzy przyzwyczajano do długich marszów z pełnym ekwipunkiem. Każdy z nich nosił zwykle ciężar około 30 kg oraz rację żywnościową i sprzęt potrzebny do rozbijania obozu. Podczas wojny żołnierze rozbijali obóz nocą. Przy pomocy kilofów i łopat Budowano wokół namiotów dość wysoki wał ziemny. Żołnierze służyli w Legionach przez 25 lat. Otrzymywali wynagrodzenie, ale każdy z nich sam kupował sobie żywność, broń i zbroję. Armią w czasach republiki dowodzili konsulowie, wybierani na jeden rok przez wszystkich obywateli. Za czasów imperium dowódcą Legionu, mianowanym przez cesarza, był legat, któremu podlegało sześciu oficerów trybunów. Bezpośrednio żołnierzami każdej centurni dowodził centurion. Prowincje. Pod rządami cesarzy państwo rzymskie stawało się coraz większe. W okresie swej świetności utrzymywało armię liczącą 450 tysięcy żołnierzy, broniącą granic i zapewniającą porządek w prowincjach. Poza żołnierzami państwo potrzebowało urzędników. Młodzi ludzie mieli do wyboru karierę w armii lub pracę urzędników w prowincjach. Rozpoczynali karierę jako niżsi urzędnicy, ale każdy z nich obejmował z czasem coraz wyższe stanowiska. Wysokimi urzędnikami byli namiestnicy prowincji oraz kierownicy centralnych urzędów. Namiestnik prowincji podlegał bezpośrednio cesarzowi. Musiał uzyskiwać jego aprobatę dla swych przedsięwzięć. Mieszkańcy prowincji, niezadowoleni z rządów namiestnika, mogli złożyć skargę cesarzowi, choć nie było to łatwe. Rządy w prowincji sprawował legat, namiestnik, który był zarazem gubernatorem i dowódcą armii w tej prowincji. Legatowi podlegał personel, złożony z około 30-40 urzędników. Byli to sekretarze, gońcy, Prawnicy, zarządcy i oficerowie. Urzędnik nadzorujący finanse nazywał się prokurator. Każdy mieszkaniec z prowincji musiał płacić podatki władzy rzymskiej. Legat i jego urzędnicy odbywali stałe inspekcje terenu i wysyłali raporty do cesarza. Religia i ceremonie religijne. Rzymianie wierzyli w wielu bogów bogiń i duchów. Bogowie według ich wierzeń sprawowali kontrolę nad wszystkim, co działo się na ziemi, dlatego bardzo ważne było zapewnienie sobie ich przychylności poprzez modlitwy i ofiary. Oprócz wspaniałych świątyń, Rzymianie budowali ołtarze również w swoich domach. Kiedy chłopiec stawał się dorosły, ofiarowywał swą bullę, medalion noszony wokół szyi od urodzenia, i swą chłopięcą togę bogom. W przeddzień ślubu dziewczyna ofiarowywała bogom swoje dziecięce zabawki. Rzymianie wierzyli w wielu bogów, nie było za tym przeszkód, by uznawać nowe bóstwa. Szczególnie wśród żołnierzy i kupców zyskał popularność Bóg o imieniu Mitra, którego kult rozpowszechniony był w Iranie. W Rzymie pojawił się w pierwszym wieku naszej ery. W pierwszym wieku naszej ery zaczęło się również w Rzymie rozpowszechniać chrześcijaństwo. Na początku cesarze rzymscy zakazywali przynależności do nowej religii jako sprzecznej z prawem, a chrześcijanie byli prześladowani. Chrześcijaństwo stało się religią państwową w Rzymie dopiero w 312 roku naszej ery. Małżeństwo Życie kobiet rzymskich skupiało się wokół spraw domowych – Zamożne kobiety miały niewolnice, które usługiwały im i pomagały w prowadzeniu gospodarstwa. Dziewczęta wstępowały w związki małżeńskie wcześnie, najczęściej między 15 a 18 rokiem życia. Mężowie ich byli z reguły znacznie starsi. Były to zwykle związki uzgodnione między rodzicami młodych i przypieczętowane umową podczas ceremonii zaręczyn określanej jako sponsalia. Bardzo ważny był wybór dnia, w którym zawierano małżeństwo. Za najszczęśliwszą porę uważano drugą połowę czerwca. Znano rozmaite ceremonie ślubne. Najczęściej jednak związek zawierano w domu panny młodej. Dziewczyna mówiła do pana młodego Ubi tu gajus i bi ego gaja, co oznaczało gdziekolwiek ty pójdziesz, pójdę z tobą. Goście głośno wiwatowali Feliciter, co oznaczało dużo szczęścia. Następnie mąż zabierał żonę do swego domu i przenosił ją przez próg, co miało zapewnić rodzinie szczęście. Żona dołączała do innych kobiet w rodzinie męża i wszystkie wspólnie opiekowały się małymi dziećmi. W naszych czasach nie spotyka się w Europie tak wcześnie zawieranych małżeństw. Wiele jednak rzymskich obyczajów weszło do kulturowego dziedzictwa Europy. Urodzenie dziecka należało zarejestrować w ciągu 30 dni. Dziewczynce nadawano imię w ósmym dniu po urodzeniu, chłopców w dziewiątym. Rzymianie mieli trzy imiona. Pierwsze było odpowiednikiem dzisiejszych imion – Gajus, Markus. Dziewczęta, kobiety takich imion nie miały. Drugim było imię rodowe, nazwisko Julius Flavius, a trzecie to przydomek – Kressus, Celer. Fakty Piśmiennictwo Po upływie dwóch tysięcy lat od okresu rzymskiego wciąż czytamy teksty, które wówczas powstały. Wiele ksiąg i pism przetrwało dzięki temu, że papirusy były przechowywane w gorącym, suchym klimacie Egiptu. W muzeach można zobaczyć inskrypcje wyryte w kamieniu, pochodzące z nagrobków rzymskich. Wiele tekstów rzymskich zachowało się dzięki temu, że w czasach średniowiecza zostały przepisane przez mnichów, podobnie jak manuskrypty greckie. Te przepisane kopie przetrwały do dziś, choć oryginały uległy zniszczeniu. Łacina Wiele słów używanych obecnie w różnych językach europejskich pochodzi z łaciny, języka starożytnych Rzymian. Niektóre z nich na pewno znacie – doktor, aktor. Horror, cyrk, arena. Wiele takich wyrazów w ciągu wieków trochę się zmieniło, ale wciąż można rozpoznać ich łaciński pierwowzór, na przykład w słowach ołtarz, attare, róża, rossa. Zabytki okresu rzymskiego W Europie zachowało się do czasów współczesnych dużo przedmiotów i obiektów powstałych w okresie rzymskim. Zwłaszcza w rejonie Morza Śródziemnego, kolebce Rzymu. W muzeach można zobaczyć liczne przedmioty codziennego użytku, a także posągi, kamienie nagrobne z napisami. Zachowały się również budynki. W wielu częściach Europy jeździ się obecnie po drogach zbudowanych przez Rzymian. Liczne świątynie rzymskie zostały zamienione na świątynie chrześcijańskie. Tak stało się na przykład z Panteonem, wzniesionym na cześć bogów rzymskich. Od 609 roku jest świątynią chrześcijańską. Z niektórych amfiteatrów rzymskich korzysta się do dziś. W amfiteatrze w Nim we Francji nadal odbywają się walki byków. Marion Wood, czasy Azteków Państwo Azteków. Ponad 500 lat temu znaczny obszar dzisiejszego Meksyku znajdował się pod panowaniem potężnego ludu nazywanego Aztekami. Hiszpanie, którzy dotarli do Meksyku na początku XVI wieku, byli zdumieni wspaniałością tego państwa. Rozpoczęła się wojna. Choć Aztekowie za żarcie się bronili, zostali jednak pokonani, a ich dobra przypadły zwycięzcom. Władca Azteków Montezuma został zabity, a miasto Tenochtitlan zniszczono. W wyniku walk, głodu i chorób wielu ludzi zginęło. Hiszpanie pozostawili opisy tego, co widzieli w państwie Azteków. Wiele przedmiotów z tamtej epoki eksponuje się w muzeach, a pod ulicami dzisiejszego miasta Meksyk odkryte ruiny budynków pochodzących z czasów azteckich. Kim byli Aztekowie? Aztekowie nie zawsze byli potężnym ludem. Dzieci azteckie słuchały opowieści o czasach, gdy ich przodkowie byli biednymi myśliwymi, wędrującymi po pustynnym obszarze północnego Meksyku. Aztekowie dotarli do Doliny Meksykańskiej około 1300 roku. Najpierw pracowali dla ludzi, wcześniej w tym miejscu osiadłych. Później, jak mówi legenda, Bóg Huitzilopochtli nakazał im osiedlić się w miejscu, w którym zobaczą orła. Wtedy stanął się potężnym i bogatym ludem. Aztekowie ujrzeli znak Boga na bagnistej wyspie położonej na wodach jeziora Texcoco. Zbudowali osadę trzcinowych domów, którą nazwali Tenochtitlan, miejsce ciernistego kaktusa. Aztekowie ciężko pracowali, wydzierali ziemię i jezioru, budując sztuczne wyspy lub pływające ogrody. Muł, na którym uprawiano rośliny, był bardzo urodzajny i miasto prosperowało coraz lepiej, a lud, zgodnie z obietnicą Boga, stawał się bogaty i potężny. Podbito inne okoliczne plemiona i ich ziemia. Tak przedstawiał się początek państwa Azteków. W azteckim mieście do 1500 roku Tenochtitlan było zapewne największym miastem na świecie. Mieszkało tam około pół miliona ludzi. Z oddali wyglądało tak, jakby piramidy i pałace wyrastały wprost z toni jeziora. Miasto było poprzecinane siecią kanałów i połączone ze stałym lądem trzema dużymi brukowanymi groblami. Między domami o białych ścianach rozpościerały się ogrody pełne kwiatów. W mieście znajdowały się także parki z basenami i fontannami, a nawet zoo ze zwierzętami pochodzącymi z różnych stron państwa.